Przez wielu historyków jest uznawany za jednego z najwybitniejszych lub nawet najwybitniejszego wśród władców polskich Kazimierz IV Jagiellończyk, bo o nim mowa panował 45 lat do 1492 roku Dziś o Kazimierzu IV Jagiellończyku i wpływie jego panowania na przyszłość Polski. Kazimierz był najmłodszym dzieckiem Władysława II Jagieły i Zofii Holszańskiej. Urodził się w 1427 roku. Zanim w wieku 20 lat został królem Polski był już w wieku 13 lat wielkim księciem litewskim, mianowanym przez Litwinów wbrew woli Polaków, co spowodowało czasowe zawieszenie Unii Polsko-Litewskiej z krewy. Po śmierci starszego brata, 20-letniego króla Władysława, który zginął pod Warną w 1444 roku, możnowładcy polscy, wśród nich biskup Zbigniew Oleśnicki, zaproponowali mu objęcie tronu pod warunkiem przywrócenia zapisanych w umowach stosunków polsko-litewskich. Warunki były nie do przyjęcia przez Kazimierza i panów litewskich. Spór trwał ponad dwa lata. Ostatecznie to Kazimierz osiągnął sukces. Litwa i Polska miały być równymi i suwerennymi państwami. Z urzędami tylko dla Litwinów, nienaruszalnością terytorium litewskiego. Koronacja Kazimierza Jagiellończyka nastąpiła w połowie 1447 roku. Jednym z największych sukcesów nowego władcy Polski było ostateczne pokonanie Krzyżaków. W 1454 roku rozpoczął wojnę z zakonem i wcielił ziemie krzyżackie do Polski. Wojna zwana XI-letnią zakończyła się drugim pokojem toruńskim w 1466 roku. Na mocy tego pokoju Polska zdobyła Pomorze Gdańskie, ziemię Chełmińską i Warmię. Wielki mistrz zakonu uznał zwierzchność polskiego króla, a ziemie pruskie stawały się lennem polskim. Kazimierz stworzył Jagiellońskie Imperium Dynastyczne obejmujące przez pewien czas Polskę, Litwę, także Czechy i Węgry. W tych ostatnich dwóch krajach osadził na tronie swego najstarszego syna. Przez to utracił możliwość przywrócenia Królestwu Śląska. Za jego panowania odbył się pierwszy Sejm. To był rok 1468 i początek kształtowania się parlamentaryzmu szlacheckiego. Aczkolwiek mieszczan dyskryminował w sądownictwie, miasta pozbawił autonomii w podatkach. Niektóre jego działania doprowadziły do zwiększenia centralizmu państwa. Mianował biskupów, przeprowadził reformy skarbowe, dążył do wprowadzenia stałego wojska i posiadania floty morskiej. Wspierał ludzi nauki i sztuki. Z małżeństwa z Elżbietą Rakuszanką doczekał się siedmiu córek i sześciu synów. Czterech z nich było królami Polski. Historia żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Można by powiedzieć, że to będzie historia o królu rekordziście. 45 lat panowania to znakomity wynik, aczkolwiek początek nie był taki oczywisty. Król długo zwlekał z przyjęciem korony, ale zdaje się, że powody miał... Szczególne. Walczył o swoje i walczył o Litwę. Czy Polacy zarzucali mu to, że bardziej działa na rzecz Litwy niż Polski? Tak, to był początek sporu, który ocienił pierwsze lata panowania Kazimierza Jagiellończyka. Sporu o to, czy będzie on władcą sprzyjającym interesom bardziej Wielkiego Księstwa Litewskiego, czy realizującym interes Polski. Kazimierz Jagiellończyk i to moim zdaniem jego wielka historyczna zasługa. Będzie starał się przez 45 lat zasiadania na tronie polskim, kiedy jednocześnie już wcześniej od siedmiu lat był także wielkim księciem litewskim, uspokajać te konflikty, które wciąż występowały między litewskim i polskim członem wielkiego państwa. Będzie starał się nie zaogniać tych konfliktów, doprowadzać do ich stopniowego rozładowania nie błyskawicznymi posunięciami, ale swoistym uporem. Ktoś by powiedział złośliwie litewskim uporem, bo taki stereotyp u nas się wytworzył, uparty jak Litwin, prawda? Niewątpliwie Kazimierz Jagielończyk doskonale tę cechę reprezentuje. Jednocześnie jednak, jeżeli spoglądamy na jego panowanie, to możemy zobaczyć, że z punktu widzenia Litwinów w XX czy XXI wieku ten władca nie znajduje uznania jako jakiś obrońca czy rzecznik interesów litewskich. Przeciwnie, spoczywa na nim zarzut najcięższy z możliwych, że zaniedbał to, co najważniejsze dla istnienia, bezpieczeństwa i przyszłości Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zaniedbał szansę, jaką było odsunięcie Wielkiego Księstwa Moskiewskiego od roli zwycięskiego rywala w tym starciu o geopolityczną przyszłość Europy Wschodniej. I tu dwa w szczególności momenty trzeba przywołać. Być może od nich właśnie zaczynając omawianie tego długiego, choć nierekordowego panowania pod tym względem jednak nie pobił swojego ojca, który panował 48 lat na tronie polskim, a jeszcze dłużej na tronie litewskim, bo łącznie 57 lat. Kazimierz Jagiellończyk wkrótce po objęciu tronu w Polsce w 1449 roku zawarł jako wielki książę litewski pokój wieczysty z wielkim księciem moskiewskim Wasylem II Ślepym. To jeden z bardzo ważnych traktatów pokojowych w dziejach dyplomatycznych Europy Wschodniej, ponieważ od tego momentu zaczyna się systematyczne wycofywanie Litwy z Europy Wschodniej. Wielki historyk tej epoki i tego obszaru, Feliks Koneczny, nazywa ten moment początkiem zwijania Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kazimierz Jagiellończyk, kiedy Moskwa pogrążona jest w wojnie domowej, Moskwa jest wewnętrznie osłabiona bardzo przez bardzo zaciętą walkę o to, kto ma być niej wielkim księciem, decyduje się umocnić de facto Księcia Wasyla II Ślepego, traktatem pokojowym, w którym przyznaje Moskwie przewagę de facto nad Litwą. Litwa, przypomnijmy, była wtedy terytorialnie dużo większa od Moskwy, a jednak w tym traktacie pokojowym to Moskwa uzyskuje wpływy w kluczowych dla przyszłości całego obszaru punktach, a więc w Nowogrodzie Wielkim, a także twerze. Te dwa kluczowe księstwa, czy republiki księstwa, bo Nowogród Wielki to republika, jeśli zostały oddane Moskwie, oznaczało to, że Moskwa zdobędzie już strategiczną przewagę nad Litwą na następne nie tylko dziesięciolecia, ale stulecia. Czy można odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Kazimierz Jagiellończyk zdecydował się na taki pokój? Czy wciągały go sprawy polskie, czy jednak myślał bardziej o koronie czeskiej, którą już niemal miał na swoich skroniach jako chłopiec, zanim zasiadł na tronie Polski? Czy skupił swoją uwagę bardziej na południu niż na wschodzie i zaniedbał strategiczne sąsiedztwo z Moskwą? Panie profesorze. To pytanie pozostaje otwarte. Kropkę na T stawia sytuacja późniejsza, z roku 1471 i ponownie 1479. To są dwie daty, w czasie których Moskwa podbiła jakby w dwóch etapach Nowogród Wielki. Ogromną Republikę Kupiecką, wielokrotnie większą terytorialnie od Moskwy, wielokrotnie bogatszą od Moskwy, tylko słabszą militarnie. Nowogród liczył na pomoc ze strony Polski. Ze strony Litwy właściwie, tak należałoby powiedzieć, Wielkiego Księstwa Litewskiego, które było bliskim w istocie sąsiadem Nowogrodu i jedyną już tylko nadzieją na powstrzymanie dominacji moskiewskiej nad Nowogrodem. Choć Kazimierz Jagiellończyk miał obowiązek wspomóc Nowogród w tej walce ze względu na rozważane przynajmniej poważnie układy sojusznicze z Nowogrodem w tym czasie, nie spełnił tego obowiązku, nie pomógł Nowogrodowi i pozwolił w niezwykle brutalny sposób wcielić ogromną Republikę Kupiecką do państwa moskiewskiego, tym samym zapewniając Moskwie osiągnięcie przewagi nad Litwą, nad państwem polsko-litewskim nawet. No tutaj kontekst południowy jest jeszcze bardziej oczywisty. Kazimierz Jagiellończyk bowiem skupił swój wzrok wtedy już na pewno na Pradze i na Budzie. Na tych dwóch stolicach, na których próbował już wtedy osadzić realnie swojego syna, Władysława Jagiellończyka. To właśnie zwrócenie uwagi na Czechy i na Węgry i zaniedbanie spraw wschodnich moskiewskich będzie rzutowało jak najfatalniej na przyszłość Litwy i państwa polsko-litewskiego które znajdą się w centrum wielkiej ofensywy strategicznej, jaką Moskwa rozpocznie zaraz po śmierci Kazimierza Jagielończyka od 1492 roku, a która skończy się na ostatecznym rozbiorze Polski w 1795. Tak można również spoglądać na to panowanie i zdumiewa mnie, że znakomity publicysta, który współtworzył wyobraźnię historyczną Polaków w wieku XX, Stanisław Catmackiewicz, który przecież wywodząc się z Wileńszczyzny, z Wilna, zwraca uwagę na sprawy wschodniej, w swoim uwielbieniu dla Kazimierza Jagiellończyka nie stawia tego problemu tak wyraziście, jakby unika tej kwestii w ocenie tego króla, którego rzeczywiście Stanisław Catmackiewicz, tak jak pani redaktor na wstępie powiedziała, nie wymieniając co prawda jego nazwiska, uznał za najwybitniejszego monarchę w naszych dziejach. Kazimierz Jagielończyk na pewno nie był najwybitniejszym monarchą w polskich dziejach, Choć sprawował bardzo solidnie swój urząd, ale kierował się w swoim postępowaniu przede wszystkim pobudkami dynastycznymi. Chciał zapewnić trony, które wzmocnią pozycję jego rodziny, nie mające nic wspólnego z interesem ani Litwy, ani Polski. To był jeden z przedstawicieli tego rodzaju polityki, która wciąż była bardzo silnie reprezentowana wtedy w Europie. Polityki, której cały interes sprowadzał się do interesu rodziny, dynastii. Niezwiązane to było w ogóle z interesem państwa, wspólnoty politycznej szerszej. To jest powód, dla którego Litwini także krytykują dzisiaj Kazimierza Jagiellończyka, a my możemy spierać się o to panowanie i na pewno warto jeszcze w toku naszej rozmowy różne argumenty za i przeciw przytoczyć. Kazimierz Jagiellończyk był właściwie władcą dwóch niezależnych państw i wiele problemów, jakie pojawiały się w czasie jego panowania, problemów, które miał do rozwiązania, no, było, jak pan profesor powiedział, raz w sprzeczności z interesem Polski, raz Litwy I nie nie zanosiło się na to, że to będzie jedno państwo w oparciu o zapisy Unii z krewy. Dlaczego Kazimierz Jagiellończyk nie dążył do tego, żeby to nie były dwa niezależne państwa? Przypomnijmy, że już nie Unia w wersji tej pierwszej, takiej bardzo uproszczonej z krewa obowiązywała, ale kolejnej warianty Unia Wileńsko-Radomska. Później Chorodelska z 1413 roku, one wyznaczały dynamikę stosunków polsko-litewskich, w których po stronie litewskiej głos uzyskała reprezentacja polityczna tego wielkiego księstwa, a więc już nie tylko sam wielki książę był partnerem dla polskiej reprezentacji politycznej, ale także po stronie litewskiej zaczną występować samodzielnie tamtejsze elity, których takim najbardziej wyrazistym reprezentantem Stanie się rodzina Radziwiłów, Oczywiście nie ona jedna wtedy Gasztołdowie byli w XV wieku jeszcze na pewno potężniejsi Przede wszystkim jednakże rody książęce Wywodzące się z panującej dynastii Giedyminowiczów Lub z drugiej sąsiedniej dynastii Rurykowiczów Panującej na ziemiach ruskich w Moskwie między m.in. Głos tych rodów, rodzin Czasem sprzeczny, czasem wyrażający partykularne interesy, po prostu wzmocnić swoją rodzinę. Ale czasem wspólnie uzgadniany po to, by reprezentować Wielkie Księstwo przeciwko wpływom polskim. Ten głos będzie miał coraz większe znaczenie i Kazimierz Jagiellończyk nie ponosi za to odpowiedzialności. Kazimierz Jagiellończyk, tu wrócę z kolei do argumentów na rzecz jego obrony, robił tyle, ile mógł, żeby te konflikty, które wciąż były obecne. Konflikty choćby o sporne terytoria, o Wołyń i o Podole nie doprowadziły do zupełnego zerwania Unii Polsko-Litewskiej. Choć jednocześnie, można powiedzieć, nie zrobił nic Kazimierz Jagiellończyk, żeby nadać nową formułę prawną tej Unii. Bo to jest rzecz charakterystyczna, o ile za Jagieły mamy co najmniej trzy bardzo ważne traktaty zmieniające, doprecyzowujące, poszerzające zakres Unii. O tyle za Kazimierza Jagiellończyka nie mamy żadnego nowego sformułowania zasad Unii. To też trzeba podkreślić, kiedy Kazimierz Jagiellończyk umiera, to zgodnie z jego wolą Unia zostaje zerwana. Bo przecież na tron Wilnie zostaje wyniesiony Aleksander, na tron w Krakowie Jan Olbrach dwaj synowie Kazimierza Jagiellończyka, a nie jeden łączy te dwa trony. Kazimierz Jagielończyk jakby rozumiał, że być może nie jest czas na to, ażeby dobrowolnie Litwini pogodzili się z jedną strukturą polityczną, z Polską i że trzeba do tego dochodzić pewnymi etapami, które będą zabezpieczały poczucie suwerenności, poczucie znaczenia elit litewskich w tym związku. Być może była w tym mądrość polityczna, bo rzeczywiście długoletnie panowanie Kazimierza Jagiellończyka Choć nie zbudowało nowych podstaw prawnych Unii, to jednak przyzwyczaiło, jeżeli można tak powiedzieć, co najmniej dwa pokolenia mieszkańców Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, że te dwa kraje mają jednego władcę, że spierają się o różne rzeczy, ale występują jednak na ogół razem. Kazimierz Jagiellończyk jedno wiedział na pewno kto jest największym wrogiem Polski w obliczu zbrojnego wystąpienia Stanów Pruskich 22 lutego 1454 roku wydał wojnę zakonowi, a w następnym miesiącu włączył ziemię zakonu do Polski i zrównał mieszkańców tamtych ziem z prawami Polaków. Ale wbrew takim posunięciom występowała część Rady Królewskiej. Czy nie wierzyła, że można się rozprawić ostatecznie z zakonem? Przypomnijmy sytuację z roku 1453-1454. Już dojrzewał bardzo wyraźnie bunt społecznych elit państwa zakonnego przeciwko władzy samego zakonu w Prusach. Bunt miast, ale bunt także szlachty tamtejszej przeciwko panowaniu przecież nielicznej grupy kierującej zakonem. Bunt w postaci związku delegalizowanego przez zakon i potępionego wskutek skutek działania dyplomacji zakonu także przez papieża. Ten bunt znajdował oparcie w nadziei przedstawicieli elit społecznych Prus, że to w koronie polskiej, gdzie reprezentacja stanowa zyskuje sobie prawo negocjowania z władcą warunków ustrojowych funkcjonowania państwa, warunków wydawania grosza publicznego, podatków, że tego rodzaju model może zostać przejęty przez Prusy, jeśli te oprą się o Polskę, zbuntują się przeciwko władzy zakonu. To właśnie doprowadziło przedstawicieli zbuntowanego społeczeństwa pruskiego do Krakowa w 1454 roku, kiedy to buntownicy przeciwko legalnej władzy zakonnej Proszą o pomoc króla legalnego, ważnego w chrześcijańskiej Europie, Królestwa Polskiego. Czy król może wspierać bunt przeciwko drugiej legalnej władzy? To był dylemat. I to właśnie wahanie dało znać o sobie w postawie omawianego przez nas w czasie poprzedniej audycji kardynała Oleśnickiego, który... W pierwszym odruchu nie był entuzjastycznie nastawiony do wspierania buntu stanów pruskich przeciwko zakonowi. Uważał, że Polska powinna wystąpić raczej w roli mediatora między stanami pruskimi a zakonem po to, żeby wyciągnąć z tej roli mediacyjnej przy poparciu cesarstwa i papiestwa pokojową drogą jakieś konkretne owoce polityczne, terytorialne dla siebie. Kazimierz Jagiellończyk chyba ocenił to bardziej Racjonalnie, że bez wojny się tutaj nie obejdzie, zdecydował się przyjąć akt posłuszeństwa stanów pruskich jemu jako królowi, akt zarazem wypowiedzenia posłuszeństwa zakonowi przez stany pruskie oznaczający konieczność starcia militarnego i dyplomatycznego z zakonem. Zresztą bardzo szybko kardynał Oleśnicki zmienił zdanie i poparł tę decyzję, poparł także finansowo wspierając przygotowania do akcji militarnej. Tak zaczyna się ta wojna, przypominając od razu, że będzie to wojna z przeciwnikiem trudnym, bo odwołującym się do racji prawa międzynarodowego, gdzie bunt przeciwko legalnej władzy jest traktowany jako wspólna sprawa, w której legalni władcy powinni potępić buntowników. Dodatkowo oczywiście zakon dysponował wciąż poparciem i cesarstwa i papiestwa, co utrudniało tę walkę. Można ją było wygrać w polu. I to właśnie wydawało się w zasięgu możliwości już w roku 1454, w pierwszym roku wojny. Okazało się jednak, że Kazimierz Jagiellończyk, aczkolwiek postąpił na pewno słusznie, rozpoczynając tę wojnę, nie jest dobrym wodzem, nie jest nawet wodzem, powiedziałbym, zbliżonym w swoich umiejętnościach do Władysława Jagieły czy Witolda. Nie potrafi przygotować także armii do starcia z zawodowymi żołnierzami, których wynajmował zakon. I to właśnie sprawiło, że ta wojna zaczyna się od wielkiej klęski, w bitwie pod Hojnicami w 1454 roku. I zamiast rozstrzygnięcia, które wydawało się blisko, bo buntownicy przecież wypędzili zakon z Gdańska, z Torunia, z Elbląga, właściwie większa część terytorium państwa zakonnego została przez bunt opanowana, a jednak to właśnie zakon przez ten militarny zwrot akcji w 1454 roku sprawił, że wojna będzie trwała jeszcze lat 13 i będzie kosztowała gigantyczną sumę pieniędzy i gigantyczny wysiłek zarówno bogate miasta pruskie jak i Królestwo Polskie. To będzie bardzo trudna wojna i zasługa króla polegała na tym, że nie załamał się swoimi pierwszymi niepowodzeniami ale ze swoim uporem charakteryzującym całe jego panowanie potrafił wytrzymać tę próbę sił, nerwów, pieniędzy, dyplomacji, w którą uwikłała go wojna z trudnym przeciwnikiem, jakim był zakon. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa ocenie tej trzynastoletniej, długiej wojny padają takie zarzuty, że była prowadzona nieudolnie, oczywiście z problemami finansowymi, no i ten upór władcy, jak pan profesor powiedział, doprowadził jednak do zwycięskiego dla Polski końca. To można rozpatrywać w kategorii cudu? Sądzę, że akurat ta wojna najmniej wspólnego ma z widoczną jakąkolwiek interwencją opatrzności czy cudownymi wydarzeniami, to była wojna na pieniądze, wykupić kupić żołnierzy zaciężnych albo nawet wręcz przekupić. Wykupiono w ten sposób Malbork z rąk najemników krzyżackich. Dlatego tylko wielki mistrz musiał uchodzić jak niepyszny ze swojej stolicy, z tego niezdobytego zamku, przed którego przecież kilkadziesiąt lat wcześniej Jagieło z potężną armią musiał odejść jak niepyszny. Teraz wielki mistrz musiał jak niepyszny chyłkiem uchodzić ze swojej stolicy, bo żołnierze, którzy mieli bronić Malborka przed Polakami po prostu przeszli na stronę Królestwa Polskiego, bo dostali więcej pieniędzy od przeciwników zakonu. Miasta pruskie i Królestwo Polskie razem wzięte są jednak bogatsze od zakonu. I to sprawiło, a nie żadna cudowna interwencja, że ta wojna została wygrana. To i wspomniany przez panią redaktor i podkreślony także przeze mnie upór Kazimierza Egielończyka, który nawet w momentach najtrudniejszych, w momentach klęsk nie chciał zrezygnować z tego wyjściowego założenia, że Pomorze zostanie odzyskane. Nie udało się zlikwidować całkowicie państwa zakonnego, przyłączyć całego terytorium państwa zakonnego do Królestwa Polskiego i celowo używam określenia Królestwo Polskie, ponieważ Litwa, przypomnijmy, nie brała w tym starciu żadnego udziału. Po prostu była to wyłącznie wojna między Polską a państwem zakonnym. Bez udziału Litwy, która ogłosiła niejako swoje dezinteresmo, zadowolona z tego, co osiągnęła we wcześniejszych wojnach z zakonem. Ale jeżeli powiem, że drugi pokój toruński kończący wojnę trzynastoletnią w październiku 1466 roku był sukcesem, to pan profesor nie będzie protestował. O nie, na pewno będę zdecydowanie bronił tego, co zostało osiągnięte pokojem toruńskim, wbrew znów a historycznym kawiarnianym rozważaniom publicystów, którzy narzekają no jak, to przecież już zakon ledwie zipiał wtedy, można było dobić go i zająć nie tylko Malborg, Gdańsk, Elbląg, Toruń, ale dojść do Królewca po prostu wymazać państwo zakonne z mapy. To kompletnie było nierealne w tamtych czasach. Ze względu na wciąż ogromne poparcie dla zakonu ze strony wpływowych sił w Królestwie Niemieckim, ze strony papieża, przypomnijmy jak wielką batalię dyplomatyczną, dyplomacja całkiem zresztą sprawnie organizowana przez Kazimierza Egielończyka, tu znów trzeba mu oddać część przynajmniej jego zasług, ta dyplomacja musiała ogromnie wiele czasu i wysiłku poświęcić, żeby przez długoletnią kampanię po wojnie trzynastoletniej doprowadzić do uznania tego pokoju toruńskiego na arenie międzynarodowej. To były zmagania strasznie trudne z przeciwnikiem, który nie przegrywał ostatecznie, kiedy przegrał w polu ale który miał ogromne możliwości propagandowe, dyplomatyczne i wciąż jeszcze za granicą także finansowe. Jednakże po pokoju toruńskim, kiedy Pomorze, tzw. Tak Prusy Królewskie, połączyły się z koroną, od tego momentu powrót zakonu do jego złowrogiej roli wobec Polski był całkowicie nierealny. Zakon więc przetrwał, ale na ograniczonym terytorium mógł być już tylko przeciwnikiem drugorzędnym z punktu widzenia wielkości, jaką osiągnęło wtedy Królestwo Polskie. Czasy, w których panował Kazimierz Jagiellończyk były burzliwe i podziw może tutaj wywoływać to, że stworzył Jagiellońskie Imperium Dynastyczne, bo przecież była i Polska, Litwa, ale przez pewien moment Czechy i Węgry. I wspominał już pan profesor, że w tych ostatnich dwóch krajach osadził na tronie swego najstarszego syna. Zatem to były czasy wielkości imperialnej Polski. Właśnie. Pytanie, czy były to czasy wielkości imperialnej Polski? Odpowiedź moja brzmi, zdecydowanie nie. Nie było w tym wielkości Polski. Była wielkość dynastii jagiellońskiej. I o to chodziło Kazimierzowi. On nie walczył o interesy państwa polskiego. Chciał osadzić w hierarchii władców europejskich swoich synów, a miał ich wielu w bardzo udanym małżeństwie z Rakuszanką, czyli z przedstawicielką dynastii habsburskiej. Jak już powiedziałem, ceną jaką za te starania dynastyczne Polska płaciła była osłabiona rola państwa polsko-litewskiego w starciu z Moskwą w następnych wiekach. To zlekceważenie naporu niebezpieczeństwa wynikającego z szybko postępujących zdobyczy Moskwy właśnie w tym czasie, kiedy Kazimierz Jagiellończyk skupia swoją uwagę na tronie w Pradze i w Budzie. Sprawa druga to, że trony osiągnięte w Pradze i w Budzie dla Władysława, syna Kazimierza Jagiellończyka, nie przynoszą tam żadnych wpływów polskich. Syn Kazimierza Jagiellończyka, przypomnijmy, przechodzi do historii jako Rex Bene, król, który mówi dobrze na wszystko, co mu mówią doradcy. Człowiek bardzo słaby, o niewielkich talentach politycznych, na pewno bez porównania mniejszych niż jego ojciec czy dziad. I w związku z tym to panowanie jagiellońskie no nie tylko nie zwiększa wpływów polskich, ale nie utwierdza samego autorytetu monarchy w Pradze czy w Budzie. To nie są najbardziej złote czasy, ani w Budzie, ani w Pradze, chociaż no, wracamy czasem w naszej polityce historycznej do tej epoki jagiellońskiej która rozciąga się na Czechy i na Węgry w końcu XV wieku. Organizujemy czasem piękne wystawy, czy organizują je nasi południowi sąsiedzi, ale wielcy monarchowie, których wspominają w Czechach i na Węgrzech, to są ci, z którymi walczył Kazimierz Jagiellończyk i Władysław, a więc Maciej Korwin, narodowy król węgierski, który właśnie wskutek tej rywalizacji o tron w Budzie z Władysławem stanie się śmiertelnym wrogiem państwa polskiego. I ten niezwykle energiczny, silny władca węgierski będzie inicjował razem z władcą moskiewskim pierwsze plany rozbioru, a w każdym razie osaczenia państwa polskiego przez układ z Moskwą. Nie było żadnych sprzecznych interesów między Węgrami a Polską. Był sprzeczny interes między władcą narodowym węgierskim a dynastią jagiellońską, która chciała osadzić się nad Dunajem. Tak trzeba na to spojrzeć. Kraków jako główna stolica seniora rodu, czyli Kazimierza Egielończyka, zyskiwała na sytuacji, w której przedstawiciele młodszego pokolenia mogli panować na Węgrzech czy w Czechach, ale realnego wzmocnienia Polski to nie dawało. Proszę panów posłów, którzy są za przyjęciem wniosku, aby wstali. Kazimierz Jagiellończyk to ten władca, za panowania którego odbył się pierwszy Sejm. Może zadziwiać i pewnie zadziwiało kolejne pokolenia dziejopisów, co zdecydowało o tym, że silny, bardzo silny monarcha dzieli się władzą ze szlachecką bracią. Tu wracamy znów do wojny trzynastoletniej. To właśnie w niej znajduje się odpowiedź na pytanie postawione przez panią redaktor i pewnego rodzaju paradoks. Pozwolę sobie wrócić jeszcze raz do tej takiej skrajnie entuzjastycznej oceny Kazimierza Egielończyka jako najwybitniejszego z polskich władców, oceny, którą sporządził Stanisław Catmackiewicz, zagorzały monarchista. Otóż paradoks polega na tym, że za czasów Kazimierza Egielończyka, tak jak pani redaktor to podkreśliła, Monarchia w Polsce staje się jeszcze bardziej monarchią parlamentarną. Mimo takich czy innych cech osobowościowych samego Kazimierza Jagiellończyka, to właśnie za jego panowania ten głos społeczeństwa staje się coraz bardziej wpływowy i coraz bardziej ograniczający de facto instytucjonalnie władzę monarszą. Stało się tak właśnie dlatego, że potrzeby wojny trzynastoletniej Podniesione bardzo wysoko w momencie klęski pod Chojnicami w 1454 roku wymagały zgody reprezentacji społeczeństwa, zgody szlachty na coraz wyższe podatki, które trzeba było nakładać, ażeby opłacić te zaciężne wojska, opłacić kolejne lata wojny, kolejne lata ogromnego wysiłku finansowego dla państwa. I to właśnie w 1454 roku w Nieszawie po wcześniejszym spotkaniu, można tak powiedzieć, takiego sejmu konnego w Cerekwicy. Razem te dwa miejsca, Cerekwica i Nieszawa, 1454 rok, oznaczają wielki krok na drodze do monarchii parlamentarnej, bo to właśnie tam zostają przyjęte, jeżeli można tak powiedzieć, zasady, zgodnie z którymi nie można powoływać pospolitego ruszenia bez zgody sejmiku danej ziemi a więc już nie tylko wcześniej zagwarantowana od czasu przywileju Koszyckiego bezpieczna stawka podatku, ponad który, jeśli państwo chciało wyjść, potrzebna była zgoda społeczeństwa, ale także w sprawie pospolitego ruszenia trzeba było uzyskać zgodę społeczeństwa, czyli zgodę sejmików. To jeszcze nie jest Sejm Ogólnopolski, ale to są sejmiki. Wojna jednakże trwa, trwa kolejnych 13 lat, wynikające stąd potrzeby które można było zaspokoić tylko zwołując sejmiki, tylko od nich uzyskując kolejne podatki, zgodę na przedłużanie tej wojny. A w końcu, kiedy wojna została uwieńczona sukcesem w 1466 roku, gigantyczne długi, które trzeba było zaciągnąć, ażeby finansować armię zaciężne, a potem spłacić te armię, to wszystko stało się przedmiotem negocjacji króla ze społeczeństwem, negocjacji, które przybierają formę już ustabilizowaną, sformalizowaną właśnie wskutek tego, że były wciąż potrzebne w czasie wojny. W 1468 roku zostaje właściwie wprowadzona jako stały element praktyka zwoływania sejmów ogólnopolskich, na których posłowie są wybierani przez poszczególne sejmiki. A więc ta praktyka parlamentaryzmu która będzie utrwalona przez następnych 325 lat Rzeczpospolitej, staje się faktem tuż po wojnie 13-letniej, wskutek właśnie jej obciążeń finansowych, którym sprostać mogło tylko społeczeństwo albo raczej państwo za zgodą społeczeństwa. To właśnie jest powodem, że od 1468 roku, jak to w każdym razie stara się uzasadnić najwybitniejszy historyk prawa staropolskiego, profesor Wacław Uruszczak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, to właśnie od tego czasu mamy do czynienia ze stałą praktyką sejmów, na które wybierani są posłowie z poszczególnych ziem, czyli powiatów przez poszczególne sejmiki. Naczkolwiek stosunek Kazimierza Jagiellończyka do Stanów był różny, no bo faworyzował szlachtę, ale dyskryminował mieszczan, na przykład w sądownictwie. Miasta pozbawił autonomii w podatkach, a jego niektóre działania doprowadziły do zwiększenia właśnie centralizmu państwa, no bo mianował biskupów, przeprowadził reformy skarbowe, nie do końca mu się to wszystko udało. Ważne, że dążył do wprowadzenia stałego wojska, posiadania floty morskiej, bardzo ambitne, mocarstwowe, imperialne zamiary. No chyba aż tak konsekwentnej polityki Kazimierz Agielończyk nie prowadził. Te cechy polityki, które pani redaktor wymieniła, w dużym stopniu odpowiadają pewnemu programowi, który został sformułowany właśnie w końcu lat 60. XV wieku przez Jana Ostroroga w jego memoriale o urządzeniu Rzeczpospolitej. Memoriale adresowanym jednakże do sejmików. Jan chociaż to wybitny urzędnik i jednocześnie reprezentant społeczeństwa wielkopolskiego, także współuczestnik batalii dyplomatycznych Kazimierza Jagielończyka o uznanie pokoju toryńskiego przez papiestwo. Jan w swoim memoriale o urządzeniu Rzeczpospolitej właśnie wymienia te cechy, o których pani redaktor wspomniała, a więc potrzebę zorganizowania tego państwa w oparciu o zasady interesu, jeżeli można tak powiedzieć, silnej władzy, która poskromi zarówno partykularyzmy poszczególnych dzielnic, jak i partykularyzmy stanowe, która uczyni to państwo także państwem narodowym. Wiem, że to może zabrzmieć anachronicznie, kto by używał określenia narodowy w XV wieku, a jednak jeśli wczytamy się w tekst memoriału Jana Osterorga, to widzimy tam właśnie te założenia wykorzenić wszelkie wpływy niemieckie pozbawić jakiegokolwiek wpływu także papiestwo na sprawy wewnętrzne w Polsce, a więc właśnie nominacje biskupów zatrzymać wyłącznie w ręku królewskim, całkowicie zlikwidować separatyzm żydowski. A więc rzeczywiście były w tamtym czasie tego rodzaju projekty. Być może były one odzwierciedleniem jakichś dyskusji w kręgu władzy, którego centrum był król, ale sam Kazimierz Jagiellończyk takiego programu przecież nie zrealizował konsekwentnie ceną za poparcie stanów pruskich dla zjednoczenia z Polską było zachowanie bardzo daleko posuniętej autonomii Prus Królewskich, które zostały włączone do Polski po pokoju toruńskim w 1466 roku i to dążenie do utrzymania autonomii poszczególnych ziem, do zachowania także tam wpływu lokalnych elit na najważniejsze stanowiska będzie ograniczało te tendencje które niewątpliwie były widoczne w polityce Kazimierza Jagiellończyka, tendencje do centralizacji, do podporządkowania wszystkiego państwu, królowi. Czasem możemy znaleźć w tym zjawisku ścierania się tych dwóch tendencji autonomii lokalnej z centralizmem królewskim, argumenty na rzecz jednej lub na rzecz drugiej strony. Przykładem niech będą spory króla ze Stanami Pruskimi, obsadzenie biskupstwa warmińskiego, gdzie Stany Pruskie konsekwentnie odmawiały uznania biskupów, którzy nie będą wywodzili się z Prus. A król chciał według swojej woli obsadzać to stanowisko. Z punktu widzenia właśnie programu Jednolicie Polskiego Państwa to król miał rację. Z punktu widzenia ustroju wolności i samorządności obywatelskiej to Stany Pruskie miały rację. Możemy więc prowadzić tę wymianę argumentów, w uczciwy sposób oddając je zarówno jednej, jak i drugiej stronie sporów, jakie toczyły się w czasach Kazimierza Jagiellończyka. Niewątpliwie jego program wzmocnienia władzy państwowej napotykał na opór potężnych sił społecznych i jednocześnie ta właśnie skłonność do patrzenia z perspektywy Własnego podwórka, własnego powiatu, Prus, Królewskich, a nie całego państwa polskiego Prowadziła do tego, że czynnik, o którym wspomniała pani redaktor Czynnik miejski nie odegrał w Polsce takiej roli jak w innych krajach Europy Zachodniej To nie było zaniedbanie Kazimierza Jagiellończyka To miasta nie były zainteresowane prowadzeniem polityki ogólnopolskiej Nie porozumiewały się między sobą Potężne, najbogatsze wtedy w koronie miasta pruskie, a więc Gdańsk Elbląg, Toruń, nie próbowały prowadzić żadnej wspólnej polityki na przykład z Krakowem czy z Poznaniem, tylko każde starało się uzyskać przywilej dla siebie, też w każdym razie nie dopuszczając w tamtym czasie do swojej wyobraźni politycznej problemu, jakim może stać się oddanie głosu reprezentacji ogólnokrajowej, społecznej wyłącznie jednemu stanowi, stanowi szlacheckiemu. To nie był efekt jakiegoś zaniedbania królewskiego, to był efekt partykularnej perspektywy przyjmowanej przez mieszczan najbogatszych i najważniejszych miast w królestwie. Razem, jeśli spojrzymy na te wszystkie uwarunkowania polityki, w jakiej rozgrywała się rzeczywista historia królestwa polskiego drugiej połowy XV wieku, wtedy odejdziemy od takich oto prostych stereotypów. Król wszystkiemu winien, albo król miał znakomity program, tylko y, ślepe, ciemne, szlacheckie społeczeństwo nie pozwoliło go zrealizować. Nie. Historia jest na szczęście dużo ciekawsza, bo jest dużo bardziej skomplikowana. Ale na pewno dla pana Kazimierz Jagiellończyk nie jest najwybitniejszym wśród władców polskich. Nie, na pewno najwybitniejszym nie jest, a jednocześnie muszę mu oddać Wiele talentów, przede wszystkim pracowitość, wytrwałość, upór, czyli wygranej wojny trzynastoletniej przywracającej drożność Wisły jako życiodajnej arterii polskiej gospodarki i polskiej kultury, bo przecież bez tego wolnego spływu zboża do Gdańska nie mielibyśmy wspaniałej kultury renesansowej, nie mielibyśmy panów rejów kochanowskich. No a jednocześnie właśnie możemy zastanowić się, czy umiał docenić Kazimierz Jagiellończyk te zjawiska gospodarcze, społeczne, które stanowią podstawę potęgi państwa i możliwości jego rozwoju. Niewątpliwie, jeśli porównamy go z poprzednim władcą o tym samym imieniu, Kazimierzem III, to zrozumiemy, że to tamtemu słusznie należy się przydomek Wielki, a Kazimierz Jagiellończyk z jakiegoś powodu nie doczekał się tego przydomka w naszej historii, w naszym poczcie królów. Kazimierz Wielki jest jeden. To był ten, który założył uniwersytet, ten, który zreformował najważniejsze przedsiębiorstwo państwowe, czyli saliny wielicko-bocheńskie. To był ten, który potrafił wzmacniać siłę państwa, a jednocześnie umacniać podstawy jego gospodarczego i politycznego znaczenia w Europie na drodze dyplomatycznej. Ten, który nie prowadził polityki dynastycznej tylko, ale być może przez to, że nie doczekał się legalnych potomków, prowadził politykę całkowicie i wyłącznie zgodną z interesem państwa polskiego. Tu jest właśnie ta różnica, która moim zdaniem sprawia, że Kazimierz Jagielończyk przydomka Wielki się nie doczekał, a pozostaje ten przydomek przy Kazimierzu III, który kończył dynastię piastowską. Była to audycja Historia Żywa.